Rozdział jedenasty. Fircyk z ambicjami. Cyprian Dunin nie zjednał sobie wielu osób, odkąd przeniósł się do Słupska z Trójmiasta. Na komisariacie również nie powstał żaden nieoficjalny klub prokuratora. Kiedy więc teraz siedział w pokoju konferencyjnym popijając bezkofeinową kawę, nikt nie czuł potrzeby, by zabawiać go rozmową czy wymieniać uprzejmości. Oficjalnie wszyscy byli zajęci pracą. Bardzo, bardzo zajęci. Komendant nie stanowił wyjątku. Dla Zielińskiego, poprzedniego prokuratora, zawsze miał czas i trzymał w szafce jego ulubione delicje malinowe. Dla Dunina nie przewidziano nawet imbirowych ciasteczek, które od dwóch lat leżały na dnie szuflady. Te... Były zarezerwowane dla bardziej tolerowanych gości, nie dla aroganckiego nowicjusza, który w pierwszym tygodniu zraził do siebie większość zespołu. Dunin szybko wyrobił sobie reputację. Wystarczyło kilka tyrat o końcu opierdalania się i opieszałości w śledztwach, o potrzebie stanowczości i nowym porządku, który zamierzał wprowadzić. Gdyby jeszcze zadeklarował, że to on jest nowym szeryfem w mieście, obraz byłby kompletny. Teraz siedział samotnie w pokoju konferencyjnym, z kubkiem słabej, bezkofeinowej kawy, na rozchybotanym krześle z widokiem na dawno nieaktualny kalendarz z 2022 roku. Gdyby Straszewicz mógł sobie pozwolić na nieprawomyślne decyzje, zamknąłby Dunina w tym pokoju na stałe, a klucz wyrzucił do najbliższej studzienki burzowej. Niestety, obowiązki wymagałyby tańczył Walczyka. Odwiesił kurtkę, wziął notatnik i długopis, po czym ruszył na spotkanie z prokuratorem. Dunin siedział rozparty na krześle, stukając palcami o blat. Rzucił Straszewiczowi ostre spojrzenie. – Widzę, że się pan nie przemęcza – burknął. – A przeciwnie, byłem w terenie. Nie uprzedzał pan o spotkaniu porannym. Z biurka rzadko da się rozwikłać sprawy. Odparł Straszewicz spokojnie. Nie usiadł, oprzedł stół i oparł się plecami o szafę pancerną. Patolog będzie się z panem kontaktował, zaczął Dunin z irytacją. Mamy identyfikację zmarłego, Aleksander Bartoszczyk, prokurator z Warszawy. Nie muszę chyba tłumaczyć, co to oznacza. Coś więcej niż to, że pracował w prokuraturze? Zapytał Straszewicz w przekornie. Pan jest idiotą, że muszę to tłumaczyć? – huknął Dunin. Straszewicz uniósł brew niewzruszony. – Chyba będzie pan musiał, bo na razie nie widzę powodu do takiego zacietrzewienia – odpowiedział chłodno. – Zginął prokurator do cholery! – Przejmowałbym się tak samo, gdyby był nauczycielem albo kierowcą ciężarówki. – Panie prokuratorze... Rozwiązujemy sprawy z równym zaangażowaniem, niezależnie od zawodu ofiary. Jeśli to morderstwo, bo przypominam, że wciąż nie mamy wyników sekcji, to sprawca zostanie ujęty. Nie podoba mi się pana ton. Dunin znowu podniósł głos. Straszewicz milczał, po prostu patrzył na niego wymownie. Chcę, żeby to śledztwo posuwało się błyskawicznie, galopem, żadnego przeciągania. Żadnego opierdalania. Nadgodziny dla techników i medyków sądowych na pewno pomogą. Odparł Straszewicz spokojnie. Dunin poczerwieniał, a potem uderzył dłonią w blat. Może ja pana wyręczę, co? Wie pan, że żona ofiary mieszka w okolicy? I to dokładnie w tym domu? Wiem. Właśnie z nią rozmawiałem. Dunin... Na moment zamilkł, zbity z tropu, ale szybko wrócił do reprymendy. Może zamiast ucinać sobie z nią pogawędki, aresztuje ją pan i faktycznie zacznie działać. Mm, na jakiej dokładnie podstawie? Zapytał Straszewicz, utrzymując lodowaty spokój. Jak to jakiej? Nie żyje mąż tej kobiety. Pan wie, co to znaczy? Że została wdową. Na tę chwilę to jedyna pewna rzecz. – odparł sierżant sztabowy. – Przecież to nie jest fizyka kwantowa, a pan nie może być aż takim idiotą. Motyw jest oczywisty. Rozwodzą się. Po co miałaby się zadowalać połową majątku męża? – Teraz ma całość! – wykrzyczał Dunin, coraz bardziej czerwony na twarzy. – Jako blondyn z jasną karnacją powinien panować nad sobą nieco bardziej, bo wygląda jak zacietrzewiony pawian – pomyślał Straszewicz z odrobiną złośliwości. Po pierwsze, dyskusyjne jest, które z nich ma większy majątek. Po drugie, nie mamy żadnych dowodów, że była w to zamieszana. Po trzecie, nie wiemy, czy cokolwiek zyska finansowo. Nie znamy testamentu ofiary. Zresztą, podczas rozwodu Bartoszczyk mógł wprowadzić konkretne zmiany. Po czwarte, sprawdzamy jej alibi. Na tę chwilę założenie, że była w mieście w czasie popełnienia przestępstwa wydaje się mocno wątpliwe. Prokurator przewrócił oczami, jak nastolatka, której odmówiono wyjścia z koleżankami do centrum handlowego. Straszewicz dobrze wiedział, że właśnie pozbawia go możliwości zwołania konferencji prasowej i obwieszczenia światu swojej zajebistości. Ten facet kochał konferencje prasowe. Gdyby mógł, zwołałby jedną już rano, po pełnym sukcesie oddania stolca. Panie prokuratorze, to sprawa pierwszorzędnej wagi. Wszyscy będą nam patrzeć na ręce. Stolica, media, góra. Musimy prowadzić postępowanie zgodnie ze sztuką i literą prawa, bo potem sprawa trafi do sądu. A panią Buntz stać na najlepszych adwokatów. Przecież nie chce pan, by roznieśli oskarżenie przez błędy proceduralne albo brak dowodów, klarował Straszewicz, próbując wtłoczyć choć trochę rozsądku w gorący prokuratorski łeb. Tylko niech pan nie myśli, że celebrytce należy się jakieś specjalne traktowanie. Nie ma pobłażania sprawcom. Zrozumiano? Status społeczny sprawcy, tak samo jak status ofiary, mnie nie interesuje. Odpowiedział sierżant sztabowy. Dobra, bez opierdalania się. Chcę mieć tę sprawę na biurku. Gotową do procesowania. Najdalej. Za tydzień oświadczył prokurator, znów uderzając dłonią w stół dla podkreślenia wagi swych słów. Zajmie tyle, ile musi, odpowiedział Straszewicz. Dzięki temu w sądzie nikt nie wyjdzie na idiotę, dodał. Nieco na wyrost, bo na ile znał nowego prokuratora, nikt nie zdoła pozbawić go szansy na zrobienie z siebie idioty we własnym zakresie. Dunin odepchnął się od stołu, wstał i wyszedł na burmuszony. Brakowało mu tylko peleryny łopoczącej za nim dramatycznie. Straszewicz opuścił salkę konferencyjną i poszedł do pokoju garstki. Nalał sobie kolejny kubek kawy stanowczo za dużo o tak wczesnej porze jeśli nie zwolni do czternastej, będą mu drżały ręce. I usiadł na wolnym krześle po drugiej stronie biurka sierżanta. Ile słyszałeś? zapytał Ciebie niewiele. — Tamten się wydzierał — odpowiedział Garstka. — Więc wiesz, że ofiarą jest mąż Agaty Bunc. Garstka skinął głową. — Sprawdziłem parę rzeczy w systemie, kiedy ty zbierałeś ścięgi, Wiesz, że zgłaszała stalking i włamanie, że starała się o zakaz zbliżania? Dostała? Garstka pokręcił głową. Wymienili zmęczone spojrzenia. Nie tylko Dunin uważał, że status sprawcy ma znaczenie. W tym przypadku był wręcz przepustką od odpowiedzialności. Nie musieli tego sprawdzać. Wiedzieli, jak działały tryby machiny sprawiedliwości. Twierdzi, że go nie zabiła, powiedział Straszewicz, uważnie obserwując reakcję garstki. — Wierzysz jej? — zapytał sierżant. — Nie wiem. Chciałbym, ale automatyczna wiara byłaby równie pochopna jak ta szopka Dunina z błyskawicznym oskarżeniem. Moja matka zawsze mówiła, ufaj i sprawdzaj. To było jej motto wychowawcze. Przydatne też w śledztwie, przyznał Straszewicz. Opinie się zmieniają, dowody są wieczne. Od czego zaczynamy? Zapytał Garstka. Trzeba ustalić jak się tu dostał i kiedy czy gdzieś się zatrzymał, co tu robił i tak dalej. Brzmi sensownie, zgodził się Garstka. Jeśli technicy wysuszą komórkę i zdołają się do niej dostać, może będzie się na czym zaczepić, a na razie dzwonimy. Według Agaty nic poniżej czterech gwiazdek nie wchodzi w grę, a jeździ zapewne mercedesem. Luksusowo. Dobra, biorę się do roboty, stwierdził Garstka. Straszewicz pomodlił się w duchu do łaskawych bóstw kryminalistyki, żeby telefon i ciało ofiary wkrótce podzieliły się z nimi informacjami. Inaczej będą dreptać w miejscu. Może Bartoszczyk dopiero co wpadł do miasta i z miejsca padł trupem? Bywało i tak. Ale jeśli był tu dłużej, musiał zostawić po sobie jakiś ślad. Sierżant sztabowy zajrzał do cepiku i odnalazł pojazd zarejestrowany na denata. Faktycznie, Mercedes, dwuletni. Wynotował numer rejestracyjny, markę, model i kolor grafitowy, po czym puścił informacje na młyn. Auto nie mogło wyparować, jeśli nim przyjechał, a ktoś, kto nie dopuszcza do siebie myśli o noclegu poniżej czterech gwiazdek, nie jechałby pociągiem. Zwłaszcza, że Słoneczny kursował tylko w sezonie wakacyjnym i Bartoszczyk tłukłby się nad morze z przesiadkami. Jeśli auto gdzieś tu było, to je znajdą. Cierpliwością i pracą policji, prokuratorzy się bogacą, pomyślał złośliwie i zaczął obdzwaniać hotele.